Nie odchodź, ty mi się nie oddalaj za daleko, tylko na tyle, bym mógł cię dogonić Na kilka płochych trzepotań powieką, na piórko pośród wichru, na mojej dłoni Ty mi proszę, tak daleko nie znikaj, na nie więcej niż ze cztery oddechy W tym dwa moje i niechaj je przenika Boże tchnienie, łąki, lasu i strzechy nie odjeżdżaj, nie odchodź, nie odlatuj. Straszliwie łzawo tęskno, miłosno. Mojemu sercu przybywa szkarłatu, gdy widzę, jak cię pochłania nieboskłon. Już dzień kolejny swe koło dotoczył, za widnokręgiem resztę siebie spala i noc nastaje. I gdy sen mnie mroczy, nawet i w nim się oddalasz, oddalasz. Gonieć jednak, nie mogę dogonić, pościel od biegu po nocy skopana, boję się, że nie dogonię, że po nic, kładzenie się nocą, wstawanie z rana. I znowu będę oczy wypatrywał, po oczodoły, po kości i trzewia, i współistniejąc w liściach i igliwiach, będę za tobą wyglądał zza drzewa. Także w las wrosnę, w jego pnie się szczepie z nim się skorzenie, skonarze, ulistnie. Ty też tak uczyń. Uwierz, będzie lepiej, gdy w nim przybędzie dwoje naszych istnień.